Portal Konstancin.com przedstawia Historia okolic Konstancina Jeziorny Tekst Paweł Komosa Adaptacja audio Bartek Biedrzycki Kępa Okrzewska Kontynuujemy fascynujący temat Olędrów, którzy przez lata osiedlali się wzdłuż brzegów Wisły wpływając na powstanie unikalnego krajobrazu Urzecza Ostatnio wspomniano że wszelkie daty związane z ich przybyciem w te strony należy cofnąć w daleką przeszłość. Jedną z takich dat jest rok podawany jako założenie Kępy Okrzeskiej leżącej na terenie gminy Konstancinie jeziorna wsi, gdzie pozostał jeden z niewielu materialnych śladów ich bytności w postaci niewielkiego do niedawna zrujnowanego cmentarza. Trudno powiedzieć, skąd wziął się rok 1807 jako data początków tej wsi pojawiający się w wielu artykułach i na stronach internetowych. Księgi metrykalne odnotowują przybycie olendrów na tę kępę dużo wcześniej. Wyspa o nazwie Kępa Okrzeska czy też Okrzesińska istniała już pod koniec XVII wieku. Jak większość kęp w tym rejonie wykształciła się, gdy Wisła zmieniła swe koryto chodząc bardzo często, co sprawiało, że rozmaite grunty znajdowały się to na prawym, to na lewym brzegu. Efektem tego były opisywane już na tym blogu rozmaite spory graniczne, gdzie ziemie Wielawy i Obór znajdowały się nieopodal Świdra czy Falenicy. Choć wędrówka Wisły została ograniczona przez powstanie Wałów, w rejonie tym powstały dwa rezerwaty – Wyspy Świderskie i Zawadowskie, które uwidaczniają nam, jak niegdyś wyglądały te okolice. Wyspa Okrzewska powstała w XVII wieku. Bo jeszcze w roku 1565 odnotowano, że okrzeszyn, od którego wzięła nazwę, leży bezpośrednio nad brzegiem Wisły. Zapewne jeszcze w XVII wieku rozpoczęło się tam wypasanie trzody, wycinanie drzew i pierwsze próby osadnictwa. Być może także pierwszych osadników holenderskich, którzy rozpłynęli się wśród miejscowej ludności. Z czasem główny nurt Wisły płynąć zaczął bardziej na wschód, a stare koryto oddzielające okrzeszyn od Wisły nazwano Wilanówką. Założenie w roku 1773 kępy oborskiej sprawiło, iż zaczęły powstawać kolejne, a właściciele sąsiadujących dóbr wzorem Hieronima Wielopolskiego podpisywali kontrakty z olendrami zagospodarującymi nieużyteczne kępy. I w ten oto sposób na wyspie graniczącej z kępą falenicką i oborską, zwaną Chabdzińską, osadzeni zostali olendrzy, jak zapisano w roku 1787 na drugiej stronie, na kępie do jeziorny należącej, na której mieszkają olędrzy podług prawa przez niegdyś godnej pamięci jaśnie wielmożnego Szymona Dzierżbickiego wojewodę łęczyckiego im nadanego i w aktach czerskich datowanego i płacą czynsz do dworu w tym prawie im wyrażonym. Szymon Dzierżbicki to ostatni przedrozbiorowy dzierżawca królewszczyzn okreszyna i Jeziorny Królewskiej, który przyczynił się trwale do rozwoju tej ostatniej. Początkowo wieś zwana była Kępą Jeziorny i nazwa taka pojawia się jeszcze na jednej z map z końca wieku. Szybko jednak została złączona z nazwą dawnej wyspy. Inna informacja o osiedleniu Olędrów pojawia się w roku 1783. W parafii Wilga na ślubie tamtejszych kolonistów świadkują Jan Bos i Marcin Arentowski, pochodzący z miejsca zwanego Olędrami Okrzeskimi. Nie zachował się Kontrakt z olendrami, a akta ziemi czarskiej zostały bezpowrotnie zniszczone podczas II wojny światowej, nie znamy więc warunków na jakich osiedli. Nie mogły być one jednak inne niż na okolicznych ziemiach. W roku 1787 olendrów było dziesięcioro i wnosili do dworu w jeziornie łącznie 750 zł rocznej opłaty czynszowej. Dokładnej daty powstania wsi nie znamy, lecz nastąpić musiało to w kilka lat po założeniu Kępy Oborskiej, bowiem już w roku 1779 odnotowano pierwszy olenderski ślub na Kępie Okrzewskiej. 3 października Michał Zibert poślubił Elżbietę z Michborów, czego świadkami byli Marcin i Agnieszka Arendt oraz inni holendrzy, jak odnotowano wyznania ewangelickiego. Od tego roku na Kępie notowane są kolejne sakramenty. Jednak najciekawszym wydaje się, iż wkrótce na Kępie powstała druga osada. Tym razem zamieszkana przez Polaków. Zamieszkali tam Matyjasiakowie i Młynarczykowie. Jak widać są to nazwiska na terenach od lisów przez latoszki bielawe i jeziorne doskonale znane. W aktach kościelnych osada ta nosi taką samą nazwę – Kępy Okrzeskiej. Lecz najwyraźniej leżała w innym miejscu, bowiem mieszkańcy obu mieszkali obok siebie, lecz nie razem. Nie stawali wspólnie do sakramentów i nie świadkowali sobie nawzajem, na co wpływ zapewne miała także odmienność wyznania religijnego. Jednakże bliskie sąsiedztwo przyczyniło się do wymiany kulturalnej i wzajemnego podpatrywania i czerpania od siebie nawzajem, a z czasem w XIX wieku obie strony zaczęły wchodzić ze sobą w trwałe związki. Takie były początki Kępy Okrzewskiej. Dodam jeszcze, iż jak w wielu innych osadach holenderskich założono tam szkołę, która po roku 1867 stała się szkołą początkową, w której nauki pobierali mieszkańcy okolicznych wsi. Budynek szkolny służył jednocześnie za kaplicę ona na nabożeństwa niedzielne, bowiem siedziba parafii w Nowej Iwicznej pod Piasecznym była mocno oddalona. Tuż przed pierwszą wojną do szkoły tej uczęszczała prababcia redaktora Komosy, urodzona w pobliskiej kępie oborskiej, wspominając po latach, iż lekcje pobierała w ewangelickiej kaplicy. Szkoła i kaplica istniały do II wojny światowej, nieopodal cmentarza, gdzie oznaczano je na ówczesnych mapach. W miejscu tym niszcze je obecnie budynek dawnej szkoły. Ten kawałek gruntu na kępie okrzeskiej, należący obecnie do gminy, ma więc piękną tradycję, będącą kwintesencją unikalnej kultury urzecza.